All right, to one, one, one, hold it tight. You dance, dance, dance through the night. You're swinging now. Make your move, take a chance. Just get on that floor and dance. Don't be cool, don't be slick. You just keep on swinging, keep on swinging, keep on swinging. a guy, you tell him, tell him, tell him, don't ask why, you're gonna move and make him jump and jive, you're swinging it now, it's okay, just try, try, try to hear him play, I'm moving shaking sexy all the way, you're swinging now, make your move, take a chance, just get on that floor and dance, don't be cool, don't be slick, you just keep on swinging, keep on swinging, keep on swinging and swinging.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 Przemysłowe Brzmienia na 98,6 W każdą sobotę o 20 Normalnie o tej porze W każdą sobotę o 21:00 Najlepsza alternatywa w Eterze Bo to normalne od tej porze Ta. Raz lepiej, raz dużej. Wejdź na stronę www.afera.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radio. Next radia. Best i Radio Afera Ważne, grają czy razem. Dnia Ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj radia Afera wszędzie. Autopromocja. Radio Afera. Next West i Radio Afera. grają razem.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 Halo, halo. Nadajemy dzisiaj z Dragon Social Club Radio Afera, czyli... Czyli studio na wynos, festiwalowe. Mamy trzeci z najpiękniejszych dni kwietnia i nadajemy dzisiaj właśnie z Dragona. Tutaj y, możecie dez, też do nas oczywiście podejść i będziemy mieć dla Was moc atrakcji, moc wywiadów ze świetnymi artystami. A teraz przedstawimy jeszcze naszą ekipę. Y, za y, realizację i produkcję odpowiada Bartek Nowak. Naszym wydawcą jest Edgar Hein. Prowadzenie Zosia Jarzębska, wczoraj Mikołaj Olejnicki, Tymek Powęzłowski, ja nazywam się Arak Gaducewicz, a za realizację odpowiada e, Wera Leduchowska, Agata Perska, Mikołaj Pluciński i Daria Kamrowska. Mamy jeszcze naszą niezastąpioną ekipę od social mediów, czyli Magdę Bąk, Franka Szymańskiego, Michalina Janas i Michała Dębkowskiego. A teraz... Mam nadzieję, że nikt nie poczuł się y, pominięty y, zapowiedzieć piosenkę. Tak, dobrze. To będzie Peja i tak? Co Cię boli? Co Was boli, drodzy słuchacze? Znasz mnie lepiej niż ja siebie? Widziałeś mnie na glebie Znasz upadek i cierpienie? Znasz każde wydarzenie, które miało wpływ na mnie? Znasz mnie lepiej niż ja klaunie? Chcesz by twa wyobraźnia mogła cię oszukać? Znać P to sztuka, wystarczy P posłuchać Przeczytać jeden wywiad, porozmawiać prywatnie P nie chce się zwierzać, a to na w lud. ładnie P nie robi uczciwie, P bankowo nadal kradnie Nieważne, że robota jest trudna, nie ogarnę tego wszystkiego naraz Nie wyrobię się zaraz Nie lubisz bakterii, bo mnie nie znasz nie od dzisiaj Wiem, że w tobie rychu P ja nie znajdzie kibica, jak mnie to nie zachwyca. Śpieszą teorię mętku. Ty znasz, Rycha pleje. Już na samym wejściu, ma być truty, bo zarzuty, które padną, są prawo. Jadaj z dróg, wiem kim jestem, więc łoczyńcy odpadną. nie życzę, wymiar nie krzyczę. Spokojnie na tym bicie, ze słowami w zeszycie. Opowiadam, jak widzicie, Rycha pleje, ja się śmieję. W niekorzystnym świetle stawiać w tą poryte dykle. Szarci dupę ściska, tylko na tym znasz się biegle. Fijać szpile, głodne wilki, chcące pozrzeć ochudzkiego. Weź się od niego, a nie będzie boju tego. Odploduj się od niego. nie będzie boił Co cię boli? Że aż tak cię to boli? Że ryhupę, ja masz szansę dziś uczciwie zarobić Przyjemne spoży pasja życiowa, rap Ja za ciebie nic nie zrobię, a ty dziobę kłap, Nie robię pieno, rady Zawidzmy Polaków, zacznij zmieniać swoje życie Jak nie chcesz żyć o Zrób coś, słyszysz, zacznij żyć własnym życiem Kłap jeszcze raz, usłyszysz o tym na płycie Hej, ty, wy, oni, co was boli? Zauważasz sprzedaż płyt, nie widzisz, po tu na skroni. Widzisz w koło wielu ludzi, ty sam się musi chronić Sam się musi bronić, sam muzykę robić Nikomu się nie żalić, tylko dbać o swój interes A czy wiesz, że rap nim nie jest? Nie wiesz, przecież znasz mnie Zpytaj, czego nie słyszałem, znajdź taką płytę Znam całą klasykę, zbyt długo w tym siedzę czy ty z mamusią przy obiedzie, a ja w hajs ostatni Na oryginał przedek wydawałem, punkt dodatni Śmiejesz się, zgadni, kto się będzie śmiał ostatni Śmiejesz się, zgadni, śmiejesz się, zgadni, Gdzie prawdziwy Słuchacie, te warcie, co masz pod maską? Za bielodrym ci gonga, jak planet Asia z Las Dla w lubiasko, to ich lasy. Każda z nich z bajecznym tyłkiem z grawną nóżką na obcasie, węższy klasę, szczerze zęby kocha te i się wdzięczy. Chcecie dupeć, bym waszych fejków wyręczył. Potrawiam kozaków na majkach niszczących łachów Zniechęcajmy ich to rabszych, zniechęcajmy, zniechęcajmy. Wtedy jeszcze bardziej będą nienawidzić tych wszystkich, którym się udało przebić. się robią wszystko, chcesz się wybić na korzyści? Jesteś bez szans, bez styl ma ten sam. Greg nice. Nie wiesz, kto to taki, no to, to nie rób se Za Zabrak podstawowych wiedzy weźmiesz szaj za niechaj. Oto rycha postulat, nie ma się co rozczula. Jak z faktu, że Swayze zapuszkował Jarula. Jak z faktu, że Swayze zapuszkował Jarula. Co cię boli? Czy aż tak cię to boli? Że rychu paya Masz szansę dziś uczciwie zarobić? Przyjemne spożyte sympasja życiowa rap. Ja za ciebie nic nie zrobię, a ty dziobę kłap Nie robię, bo rybny gryny, stawi z swoje życie. Ja nie chcę leć o zrób coś słysz. Czyż żyć żyć własnym życiem Kładnie jeszcze raz, usłyszysz o tym na płycie. To, to, to, to, to, to moja rzecz taki rap, rap, rap, jest, jest Więc weź to wreszcie I slamsa tak w kawałku co cię boli? Mnie na przykład trzeciego dnia już trochę bolą stopy odchodzenia na świetne koncerty na NexPście. A ciebie, Arek? M -m Mnie chyba też, a może powiesz mi w takim razie, na czym byłaś? Lista jest dosyć długa i ja wszystkich kocham porówno, ale wiecie, tabela tego nie wybacza. Ale wiecie, z rzeczy poważnych, nie dajcie się zwieść temu, że jest dzisiaj bardzo ciepło i pamiętajcie o warstwie wierzchniej na wieczór. Mówi wasza, wiecie, festiwalowa, showcase'owa ciotka, mądrości starej ciotki. Nie, na no, stara nie jestem. Ale wracając do, hmm, do wywiadów innych, bo y, wywiad, który za chwilę poleci, wykonał nasz redakcyjny kolega y, Mikołaj Oleńczak, y, Także wiecie, jeżeli nas słucha, to oczywiście pozdrawiam. Może niech Dać. Wywiad jest z Martyną Baranowską i został zdobyty, nagrany, wiecie, wybiegany wczoraj, a Martyna Baranowska grała wczoraj w sercu. Więc jeżeli was to jakimś cudem ominęło, to posłuchajcie sobie na streamingach. Pora na wywiad. Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Mikołaj Olejnicki. Jesteśmy po pierwszym koncercie salowym Martyny Baranowskiej, która jest z nami. Witaj serdecznie. Cześć. Martyna, ja muszę tak sobie trochę spojrzeć na Twoją historię i z tego co pamiętam, to chyba kojarzę Cię od roku 2016 i skład Chili Crew. To byłaś Ty, prawda, na wokalu? To byłam ja, ale moja historia jest jeszcze dłuższa, tak. ale, ale rzeczywiście w 2016 roku grałam z zespołem Chili Crew. Tak, To byłam ja. I wtedy właśnie pamiętam, że wydaliście płytę. E, ta płyta rozeszła się, e, może nie po kościach, ale jakąś popularność zdobyła również przez e, program typu Talent Show, który, który mieliście. Potem ja obserwowałem wrocławską scenę muzyczną. Talent I Show? W, ja w Talent Show? E, jako Chili Crew? Nie było... A nie, nie byliśmy, nie. A to w takim razie ja coś mylę. Okej, okay, dobra. Nie było w takim razie Talent Show, było na pewno Chili Crew. Potem było długo, długo cicho. O Tobie, natomiast w pewnym momencie jak wystartowałaś, to wiele projektów. Nago. Pamiętam, że dogrywałaś się również z wokalami do hurtu i to naprawdę w bardzo krótkim czasie, a teraz startujesz z karierą solową. Co się działo w takim razie przez te lata i co się stało w ostatnim czasie, że to nabrało takiego dynamizmu? No tak naprawdę na tej scenie byłam aktywna cały czas, bo tak jak zwróciłeś uwagę, było czyli Crew, później był zespół Nago, z którym zresztą w, w zeszłym roku, w grudniu, wydaliśmy płytę. Równolegle postanowiłam, że mm, w końcu spróbuję sił solowo, więc spotkałam się z Maćkiem, który gra ze mną w zespole, jest producentem, zrobiliśmy piosenki i okazało się, że to fajnie wszystko pali i działa i super nam się ze sobą pracuje i tak powstał projekt Martyna Baranowska i tak oto dzisiaj zagrałam swój pierwszy koncert. Ja tylko doprecyzuję w takim razie u Ciebie, czy w związku z tym te wszystkie poprzednie projekty, o których wspominaliśmy, to są tematy zamknięte, czy dalej będziesz je kontynuować równolegle z karielą solową? Pomidor. To, to dobra, odpowiedź zawsze zachęca do tego, żeby obserwować daną artystkę lub danego artystę. W takim razie jakie emocje Ci dzisiaj towarzyszyły? Na pewno duża akcytacja, duże też zmęczenie, ale czy jest różnica występować w zespole, czy a występować całkowicie stolowym materiałem? no jest różnica z zespołem Nagły jak graliśmy to jednak było dwóch frontmenów więc trochę byłam odciążona tutaj wszystko spoczywało na mnie, ale chłopaki też się udzielali konferencjersko na tym koncercie, za co im jestem bardzo, bardzo wdzięczna, bo rozładowali ten mój stres i wprowadzali taką fajną atmosferę i tak i tak naprawdę no tutaj też, też gram z zespołem, więc mm... I, I ich zdanie jest i, i będzie dla mnie bardzo ważne, więc yy, właściwie na podobnych zasadach to działa. Ja miałam okazję być na całym koncercie Natomiast przed koncertem miałam okazję usłyszeć tylko jeden singiel Bo tylko jeden singiel do tej pory wydałaś Piosenkę Serce I moje pytanie, kiedy e, światło dzienne w takiej formie fizycznej Ujrzą kolejne utwory Bo nie ukrywam, że ten materiał świetnie komponuje mi się z latem A to lato coraz bliżej Wyszły dwa numery Bo jakiś czas temu wyszedł numer Ptak Który też dzisiaj graliśmy na tym koncercie e, Ale spokojnie e, Nadrobisz I e, za niedługo wyjdziemy będzie kolejny e, singiel, także można obserwować. E, czy można spodziewać się płyty w tym roku, e, czy po raz kolejny chcesz odpowiedzieć Pomidor? Można. Można, to ma, bardzo cieszy. Ehm, czy w, wracasz do Poznania, bo ja pamiętam, że też miałaś okazję chyba być tutaj w grudniu na urodzinach pijamy Porno teraz Showcase, e, ale kiedy taki koncert e, indywidualny, czy trasa koncertowa na jesień, e, czy też e, będzie to właśnie Bittersweet Festival? No mam ogromną nadzieję, że uda się z tym Bittersweet także proszę tam otwierać aplikację i głosować na Martynę Baranowską to zobaczymy się w Poznaniu z okazji tego festiwalu, a nie ukrywam, że bardzo bym chciała, line-up jest absolutnie wybitny, więc tak czy inaczej na tym festiwalu będę. Oprócz festiwali masz również w planach jakieś dodatkowe konkursy, koncerty, projekty? jest coś, co mogłabyś zdradzić? No dzisiaj właśnie wygrałam wygrałam zostałam wytypowana do debiutów opolskich, więc bodajże 4 czy 5 czerwca będziemy mogli zobaczyć się w, w Opolu na, na wielkiej, legendarnej tak naprawdę scenie oprócz tego są w planach festiwale, między innymi męskie granie są jeszcze takie, których chyba nie mogę zdradzić ale tak, szykuję się, szykuję się trochę tych koncertów letnich, plenerowych. Zapraszam do śledzenia na stronie mojej Wszystko Będzie. Bardzo fajna była współpraca twoja i twojego zespołu na scenie. Ja chciałem spytać jeszcze nie tylko o sam występ, ale też o tworzenie piosenek. Czy ty jesteś liderką tego projektu i bierzesz na siebie całą odpowiedzialność za komponowanie utworów? Czy raczej jesteś po prostu frontmanką, ale każdy w tym zespole bierze czynny udział w wymyślaniu piosenek? Nad piosenkami pracuje głównie głównie ja z, z producentem, moim Maćkiem Wasio, um, ale oczywiście na próbach aranżujemy um, sobie koncertowo te piosenki, więc um, każdy mo może być pewien, że zostanie wysłuchany um, i, i tak, Każdy, z, wszyscy są super zdolni, bardzo, bardzo cudowny zespół, więc um, tak, rozmawiamy ze sobą i dyskutujemy i, i, i tworzymy jakieś tam nowe wersje, um, czy, um, czy um, nasze koncertowe interpretacje tych piosenek Ja dzisiaj zrobiłem około 12 wywiadów, więc ostatnie dwa pytania bo ty też pewnie jesteś bardzo zmęczona tworzenie w zespole zawsze w pewien sposób mobilizuje ale też ogranicza tworzenie solo, sygnowanie muzyki swoim nazwiskiem daje pełną wolność co ty byś chciała przekazać słuchaczom, czy to ma iść bardziej w treść, czy bardziej po prostu w muzykę w nuty, w dźwięki Myślę, że emocje przede wszystkim tutaj, tak mi się wydaje... Większość z tych piosenek to są jakieś, jakieś moje prawdziwe historie, z którymi chciałabym się podzielić ze słuchaczami, chciałabym zabrać słuchaczy w taką podróż, chciałabym, żeby to był taki soundtrack właśnie w tej takiej życiowej podróży, no tak mi się marzy, dużo, dużo będzie oczywiście melodii, dużo będzie gitar, jest w tej, w tej muzyce, tak. Zawsze kończyliśmy dzisiaj nasze rozmowy i zapraszaliśmy na koncert. My dzisiaj rozmawiamy po Twoim koncercie. Mam nadzieję, że Ty masz takie same odczucia, że ten koncert był naprawdę udany i to jest świetny start. Ja przynajmniej e, mam daję taką ocenę. E, nie możemy zaprosić na kolejny koncert w Poznaniu, bo nie wiemy, kiedy będzie, ale w takim razie, kiedy możemy zaprosić do odsłuchania tego trzeciego singla, skoro już dwa są. No jeszcze nie ma daty konkretnej, ale, ale niedługo, niedługo, więc tak jak już wspomniałam, wbijajcie na moje social media, tam wszystko, wszystko będę zdradzać. Waszym i naszym gościem, gościnią była Martyna Baranowska. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Bye. nadajemy z Dragon Social Club i jest z nami kolejna gościni, czyli Nita. Cześć! Cześć, cześć Wam! Miałaś swój koncert, co prawda, wczoraj, ale to też może być, wiesz, unikalna perspektywa. Właśnie, jak ty się z tym czułaś? Jak koncert? Jak to wszystko poszło? No wspaniale, jestem naprawdę zachwycona. To był taki wieczór, który pewnie zostanie ze mną na długo, ponieważ zagraliśmy cały nowy materiał, który ukaże się w ogóle w październiku dopiero na płycie, więc nie zaśpiewałam żadnej piosenki, którą ludzie właściwie znają, oprócz dla zasady. I wczoraj była też premiera mojego singla Szerokości. No i po prostu byłam zachwycona tym, jak ludzie zareagowali i ile osób w ogóle przyszło do tego Blue Note i po prostu wypełnili całą salę po brzegi e, i bawili się świetnie i ja się z nimi bawiłam wspaniale, no, no niesamowite niesamowite uczucie To najważniejsze, że ty też miałaś z tego radość się bardzo dobrze bawiłaś i Blue Note pomieścił wszystkich twoich fanów no chyba tak. No chyba tak. No yy, yy, w sensie yy, te, tak. <grymne> <grymne> Czyli tak naprawdę bardzo wczesny dostęp do nowej muzyki, bo z tego co słyszałam i udało mi się zdobyć informację, to będzie trochę zmiana klimatów, jeśli chodzi o ten album, co był, a to co ma być. Prawda? Tak, tak, tak, zdecydowanie w, na tym albumie bardzo czerpię w ogóle z lat dwutysięcznych, jeśli chodzi o brzmienia y, y, i w ogóle o sposób y, śpiewania, y, jeśli chodzi też o teksty, jakie piszę, one są też trochę inne, melodie, y, y, w tym, na tym albumie zdecydowanie stawiam na melodię, a na poprzednim y, albumie stawiałam trochę na lirykę, więc, y, więc faktycznie jest to coś nowego, coś świeżego dla mnie i mega nie mogę się doczekać. A czy znamy już datę premiery tego wydawnictwa? Nie, <śmiech> <śmiech> nie znamy. Prawdopodobnie będzie to wrzesień, październik. A jakieś najbliższe single, czego możemy się spodziewać na streamingach? No Wczoraj było szerokości, halo! Tak, dajmy pożyć temu single. Dajmy jeszcze ograć temu wszystkiemu. No właśnie, czy będzie jeszcze w najbliższym czasie możliwość usłyszenia Cię gdzieś na żywo? Już masz jakieś plany koncertowe, festiwalowe może? Myślę, że mogę powiedzieć, że pojawię się na letnich brzmieniach, więc wow. bardzo, bardzo wow. się cieszę. Ale o reszcie chyba jeszcze nie mogę mówić, bo nie, ma, nie jest to ogłoszone, ale będę pojawiać się w lecie na różnych festiwalach. Także widzicie, drodzy słuchacze, bądźcie czujni, bo to może być nowa, wschodząca ksywka w sumie, bardziej ksywka na listach przebojów polskich, więc bądźcie czujni. Ale też jesteś nią nie tylko wokalistką, ale też producentką. Czy jest to ciężar, czy jest to dla Ciebie trudne ciągnąć ten projekt samej? Ja nie jestem producentką. Producentem A? jest mój chłopak, z którym bardzo dużo rzeczy tworzyłam właściwie całą pierwszą płytę. Natomiast no, po prostu jestem wokalistką, skrzypaczką, pianistką gram na instrumentach różnych, więc, więc to jest taka, taka moja działka. I właściwie mogę powiedzieć, że to nie jest tak, że jestem taki, taką osobą, która wszystko sama, nie jestem Zosią Samosią, ja mam wspaniały team ludzi, z którymi współpracuję i tworzymy cały ten projekt. Więc mam nadzieję, że na tej fali energii pozytywnej polecimy daleko. No właśnie, najważniejsze, żebyście wy też mieli z tego zabawę. A jakimi artystami się aktualnie inspirujesz głównie? Myślę, że, że na pewno to jest Alicia Keys. Kocham w ogóle ostatnio bardzo Raje. Z, Robi dobrą robotę. No wspaniałą, wspaniałą byłam na koncercie w ogóle w Polsce. No, niesamowita artystka, niesamowita I, i to jest na pewno ostatni mój taki crush muzyczny. Też inspirujemy się wiadomo brzmieniami timbalandowymi przy całej tej płycie, więc to są takie klimaty wokół których krążę. Znane, znane. A byłaś też na jakichś koncertach jako uczestniczka na Next Westie? Ja wczoraj, słuchajcie, miałam wrażenie, że tyle się w ogóle działo. Nie zdążyłam ani na, jedno, na jeden koncert, yy, ponieważ był, po prostu robiliśmy dużo, dużo yy, rzeczy, yy, ale byłam na panelach, więc yy, to było super fajne i w ogóle fajnie, że, tu, że tutaj są na Next Westie takie aktywności. Yy, I właściwie tak się stresowałam, że po prostu yy, tylko myślałam o tym, żeby być wypoczętą na ten mój koncert, bo to był taki powrót dla Mniej emocje w ogóle sięgały z zenitu, więc no tak, y, byłam na swoim i słyszałam y, trochę natalii mojangi, bo była przed nami, mhm. y, i tam był też mega super vibe. No właśnie, no właśnie, bo warto przypomnieć, że Next Fest to nie tylko koncert, ale także panele i dużo innych atrakcji. Na przykład z tego, co pamiętam dzisiaj odbywa się lub się odbył. Nie pamiętam, o której godzinie bieg na 5 km. I Naprawdę? to next -festowy. Naprawdę. Wow, z tym bieganiem to jest, to jest nieźle ostatnio, co nie? Mój chłopak teraz biegnie maraton i w ogóle jakby to jest najważniejszy temat <śmiech> w ogóle od wielu, wielu miesięcy, co nie? To jest, to jest super, super. No ale i tak samo bieganie od tych scen do scen na tym festiwalu, to, to już jest trochę kardio Ja, cardio, moim ja już mam maraton ze sobą, słuchajcie, tutaj A na dzisiaj planujesz jakieś koncerty jeszcze odwiedzić? Czy już raczej zwierz się do domu? Lecę do chaty Bardzo mi jest przykro, ale bardzo chciałam zobaczyć jeszcze Ewę Farną No zobaczymy jak się ten dzień ułoży i no tak, no dzisiaj też są super koncerta. wczoraj w ogóle był Mezo z Kasią Wilk, w ogóle mega, mega mocne, ale akurat mieliśmy w tym samym czasie koncert i nie mogłam tam być, ale Kasia Wilk przyszła do nas na Naprawdę? Naprawdę? Tak, śpiewali, śpiewałyśmy duet, e, więc to było mega, mega super. Szkoda, że tam nie dotarłaś, no bo to był prawdziwy powrót do lat dwutysięcznych, zwłaszcza no właśnie, wiem. z dyskami, które były wyświetlane. Wiem właśnie, ale udało mi się złapać mezo na, na krótki wywiad do mnie na social media, więc zapraszam Was, na pewno niedługo wrzucę. Czy chciałabyś coś przekazać naszym słuchaczom jeszcze? Słuchajcie, kochani, wpadajcie do mnie na social media, tam bardzo często mówię o premierach, czy bardzo często właściwie cały, cały kanał czas. Pro prowadzę o muzyce, <głos> więc wpadajcie, słuchajcie, dajcie mi znać, czy nowy single się podoba, no i co no i szerokości. A czy jako dla twórczyni social media są dla ciebie ważne? Właśnie co myślisz o social mediach jako dla artysty współcześni, jak ważne są? Są, są oczywiście bardzo, ogromnie ważne. No Właściwie mam wrażenie, że, że są um, obowiązkowe przy, przy właściwie premierach dla, dla artystów, i uważam, że absolutnie otwierają nam drogi do tego, żeby móc dzielić się swoją twórczością na szerszą skalę. A czy, Twoim zdaniem, da się wciąż zaistnieć w świecie muzyki um, bez próby stania się influencerem? Um, nie znam odpowiedzi na to pytanie. Wydaje mi się, że druk w ogóle do, do celu, w, w, jeśli chodzi o granie na scenie i granie koncertów jest bardzo dużo i, i można sobie obrać absolutnie um, różne modele tego, w jaki sposób promuje się muzykę. Uważam, że um, równie skuteczne jest to, żeby po prostu grać koncerty i, hmm. i ogrywać się z, z, z publicznością, która tak naprawdę się mnoży z roku na rok. Jest to dłuższa pewnie droga, um, ale absolutnie wydaje mi się, że wciąż możliwa. A ważny jest dla Ciebie kontakt z publicznością i właśnie czy te koncerty wyglądają, wiesz, tak bardziej introwertyczne, czy jednak żyjesz razem z publiką i, wiesz, tłum Cię porywa. Jak to wygląda na koncertach? Ja jestem totalnie z ludźmi na, na, na moich koncertach. To właściwie y, mam wrażenie, że atmosfera, którą, y, którą próbujemy stworzyć y, na koncercie jest najważniejsza w ogóle. Y, naprawdę bardzo, bardzo mi zależy na tym, żeby ludzie czuli się komfortowo, żeby, y, żeby mogli sobie potrafić Tańczyć, żeby poczuli po prostu e, z, z nami, w sensie z muzykami na scenie totalnie swobodny vibe i, i dla mnie to jest bardzo wa bardzo ważne. No. To chyba zbliżamy się już powoli do końca. Dziękujemy, rozmawiała z nami Nita i co prawda grała koncert wczoraj w Blue ale wy możecie posłuchać nowego singla dzisiaj. Tak. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Oh, oh, oh, oh, oh. Podajesz na dłoni wszystko, co masz. To nie wychodzi i z moich obliczeń. Czy z nami coś nie tak? Lubisz się zwrócić do wróżb. Klima, jak z widzowych Z wszystkim, co robisz, mam nóż. Czy masz tak samo jak ja? Przecieka przez palce A co nieistotne Nas wciąga jak wir Coś co jest proste Się staje dwuznaczne Bano zamienia się w kit Po pierwsze Nie godzę się z tym, Po drugie Nadajemy z Dragon Social Club, a jest ze mną Helena Anna. Cześć. Cześć, dziękuję bardzo, że mogę dzisiaj porozmawiać z tobą. To ja dziękuję. Chciałabym z tobą o tym porozmawiać, jak dzisiejszy koncert będzie wyglądał. Czy będziesz grała z zespołem sama? Jak to będzie wyglądało wszystko? Jasne, to będę dzisiaj solo na scenie. Będę z fortepianem i z podkładami i będę tak krążyć, krążyć po scenie z Kwiatami. Paroma mamy trzy, trzy papierowe kwiaty i w sumie, w sumie tyle, bez takich większych fajerwerków. Więc to twoja była ta instalacja artystyczna, więc myślę, że słuchacze muszą przyjść i zobaczyć, ponieważ grasz dzisiaj w Dragonie właśnie, skąd też dzisiaj nadajemy, o 21. Więc oczywiście serdecznie zapraszamy słuchaczy, ale co słuchaczy dzisiaj czeka? Bo masz już na koncie album, przepraszam na wszelki wypadek i czy powstało już coś jeszcze? Zaskoczysz dzisiaj czymś słuchaczy, czy to będzie tak naprawdę debiut i ogranie do dopiero tego albumu? Mhm. To, dotychczas ten album graliśmy tylko dla takich najbliższych znajomych rodziny, więc można powiedzieć, że to będzie taki debiut tego albumu, ale będziemy grać też jedną piosenkę, której jeszcze nie było pod tytułem Fortepian, która jest o tym, że można zrzucić fortepian na kogoś, kogo się nie lubi. I ona już jest niezwiązana z tym albumem, jest już da, dalsza kolejna, a tak to głównie się będzie wokół tego albumu kręcić. No właśnie, czy album jest nadal aktualny, bo nazywa się, przepraszam na wszelki wypadek, o co chodzi z tym tytułem? Okej, okay, to tytuł jest trochę związany z taką nastoletnią niepewnością, takim przechodzeniem tej drogi, kiedy uczymy się, że mamy jakąś taką wartość, ale na początku tej drogi jest takie, że czuję się, że chciałoby się wszystkich za wszystko przeprosić, wycofać się, tak introwertycznie z boku stanąć, a to na początku co miałaś pytanie, to czy to jest aktualne, to u mnie już coraz mniej, ale bardzo doceniam to, że mogę nadal jakoś być taka związana z tym, kim byłam jeszcze parę lat temu i to jest fajne. I to jest, to w ten sposób jest aktualne, nadal ten album, bo nadal jest takim, jakimś takim zapisem mojej drogi i wydaje mi się, że nie tylko mojej. Jest takim pewnie kamieniem milowym, takim punktem odniesienia, do którego po czasie będziesz się coraz bardziej odnosić i wiesz, wtedy bardzo dobrze widać progres albo miejsce, w którym jesteśmy teraz. A jak się czujesz w ogóle z tym debiutem na Next West? Dobrze, byłam taka strasznie zdresowana miałam taki moment, że nie wiem jak ja tam będę śpiewać, ale teraz się bardzo cieszę i jestem bardzo bardzo wdzięczna, bo czuję, że to może być mega fajne wydarzenie i też będzie parę osób z, rodzi z rodziny, więc będzie, będzie dobrze. Czyli wsparcie najbliższych mamy zapewnione. A jak powstają twoje teksty i aranżacje? Piszesz się sama? Tak, jest tak zazwyczaj, że ja piszę tekst i melodię sobie na pianinku w domu albo tekst osobno. Zazwyczaj najpierw powstają teksty i potem przychodzę do Adama Koszewskiego, który robi podkłady do, do, do moich melodii i mam taki notatnik w telefonie, ale też takie normalne notatki zeszyty i tam zapisuję często, jak mam jakieś takie pomysły na jedną frazę albo tak przyjdzie jakieś jedno słowo, inspiracja skądś i to się potem tak zbiera, skleja i jakoś powstaje coś z tego, przepływa to tak przeze mnie przypływa jak taki strumień. A o czym zazwyczaj piszesz? Myślę, że zazwyczaj obserwuję czucia i przemiany innych, albo, albo swoje, ale często obserwuję ludzi i ich relacje. Bardzo lubię oglądać filmy i czytać książki, które i wyciągać z nich różne, różne historie. Hmm, też obserwować bliskich, o przyjaciół. Też swoje takie różne historie. Dużo mam o związkach i tak dalej, bo to jest taki temat na mój wiek, taki nastoletni, a, ale, ale o, o różnych rzeczach, o też przemianach wewnętrznych i tak, i tak dalej, i tak dalej. Yy, na stoletnich problemach jak na twój wiek, czyli ile właściwie masz lat? 16. W tym roku już 17, za niedługo w sumie. 30 kwietnia to 17. Okej, okay, czyli to jest naprawdę poważny debiut w takim razie jak na Next Press. A chciałabyś coś na koniec przekazać naszym słuchaczom? O, nie wiem czy coś... Yy, bardzo zapraszam na koncert. Bardzo dziękuję, że, że mogę tutaj być i tak mówić. Rozmawiała ze mną Helena Anna i oczywiście przypominam Dragon Social Club już dzisiaj o 21. Zapraszamy. Myślę o tobie i tęsknię za tobą i gdy cię nie słyszę, to jakoś mi gorzej i ciało me płaczę, gdy cię nie zobaczę. I dusza makona, gdy nie ma cię ogłania. Ty masz u mnie melodię, a jeśli zabłądzisz to chętnie pomogę Zechce wrócić w miejsce, w którym byłam Odwiedziłam najbliższych, bo wypada Trochę się stęskniłam U nich jak z dziwnie niestatystyczna polska rodzina Cały wieczór mi w głowie Zamiast rozmów tańczyła muzyka Coś pytali o ciebie i chcąc, nie chcąc się zamyśliłam Myślę o tobie i tęsknię za tobą i gdy cię nie słyszę To jakoś mi korzej i ciało me płacze, gdy cię nie zobaczę I dusza makona, gdy nie ma cię obocha Szumnie melodię, a jeśli zabłądzisz, to chętnie pomogę. Zaczęliśmy pisać Choć to słodkie co powiesz Na rozmowę w blasku księżyca Myślę o tobie i tęsknię za tobą I gdy cię nie słyszę To jakoś mi gorzej I ciało me płacze Gdy cię nie zobaczę I dusza makona Gdy nie ma cię obocha. Chcę o tobie, masz u mnie melodię, a jeśli zabłądzisz, to chętnie My dalej jako radiofera dzisiaj stacjonujemy w Dragonie Social Club i z razie, że mamy chwilkę stwierdziłam że zrobimy wywiad z samymi sobą i jest z nami gościnnie yy, nasz yy, no właśnie jaką rolę masz dzisiaj Tymek powiedz nam dzisiaj yy, Murasz ten akrobata. w sumie to tak tak, Wsz bym tak wszystko, co robię. to byłem dzisiaj robiłem dzisiaj wywiad teraz jestem wydawcą a teraz jestem jeszcze gościem jakbym był jeszcze artystą to już w ogóle kto Było wie a czy jakiś się. artystów wczoraj widziałeś, czy natłok pracy Cię od tego odciągnął? Nie, ja na wbrew pozorownie pracuję aż tak dużo. Oczywi nie no, oczywiście, że widziałem. E powiem tak. E Oberka Strawer Je Jeśli będziecie mieli kiedykolwiek okazję być na koncercie, to idźcie w ciemno. Szczególnie, jeśli to będzie koncert w dusznym miejscu, bo oni grają wczoraj właśnie tutaj w Dragonie. E połączenie dusznej atmosfery z muzyką tradycyjną, ludową, z syntezatorem, który brzmiał jak taki pianinko, który gdzieś się znalazło na strychu u dziadka e, i z perkusją, która była znaleziona gdzieś w Ameryce zakurzona, tak jak opowiadał jak opowiadał e, perkusista Jan Emil Młynarski, czego się nie spodziewałem zupełnie, e, no to to połączenie jest absolutnie niesamowite to brzmi mega ciekawe a ty no. Zosian? Eee, ja od dwóch dni robię maratony Między muzyką na nowo, a minogą I tak w kółko, tak cały festiwal spędzam Dobrze, że te lokacje nie są daleko peletonu Wczoraj eee, Wczoraj peletonu, przedwczoraj wytwórni tematy I no moje w sumie ulubione to dwie wytwórnie Więc cieszę się, że miały hmm. własną scenę I mogłam, wiecie, ich cały czas słuchać no, a pan, panie Areczku? Ja zacząłem od Baby Hats, czyli formacji indie rockowej z Trójmiasta, którą też gościliśmy wczoraj na wywiadzie, no i panowie dostarczyli nam porcję mega świeżego indie rocka z ciekawym, charyzmatycznym wokalem, a potem udałem się na koncert właśnie kresów z peletonu, który, no, był niesamowity, no bo... I tak jak wczoraj gadaliśmy z Kresami, jest to jeden z najbardziej oryginalnych, przynajmniej moim zdaniem, zespołów na polskiej scenie, no bo grają e, tak zwany post-Brexit Corps, który no, nie ma zbyt wielu reprezentantów w Polsce. No niestety nie byłam ja wczoraj na wywiadach, ale na koncercie byłam i przyznam się, zbierałam szczękę z podłogi. No, wiele pięknych wykonawców tutaj jest. Także to było na tyle. <głos> Z nami członkowie zespołu Tant Freaky, którzy grają dzisiaj w Dubliner Irish Pub o godzinie 18.45. Witam Was serdecznie. Karolina, Wojtek, Tomek. Cześć. Witajcie, Cześć. kochani. Cześć. Powiedzieć, że Wasz styl jest kompletnie odjechany i absolutnie oryginalny, to jak nie powiedzieć nic, a jak wy postrzegacie swoją muzykę? Jako Psycho Soul, Jungle Jazz, Electro-Spiritual, Trans-Cosmic Fusion, yo. I takie konkretne <laughs> odpowiedzi lubię. Tak, tak, słuchajcie, już wiecie, na początku zaczęliśmy tworzyć to, co po prostu płynie z serducha. A później właśnie czasami padały te pytania Co to właściwie jest? Także już mamy przećwiczone Bardzo dobrze, bardzo dobrze Zauważyłem, że trochę dzisiaj się mm, y, Unika Odpowiadania na pytania, jaki gatunek gracie Bo to trochę, ta, taka trochę ujma dla artysty Że określają się w jakiejś szufladzie A moim zdaniem jest zupełnie Na odwrót i przypisanie się do jakiegoś Nurtu jest y, pewnym Sposobem określenia samego siebie Własnej tożsamości i dla mnie to jest Totalnie cool, że macie odjechaną nazwę Na waszą muzykę i szanuję to Dzięki, ja myślę, że tak. e, myślę, że w dzisiejszych czasach e, tożsamość e, nie powinna być żadnym powodem do wstydu, bo tej tożsamości nam trzeba zdecydowanie, Dokładnie. E, więc e, dobrze, że mamy tak konkretny opis, to się zgadza A czego możemy spodziewać się po dzisiejszym występie w takim razie? Słuchajcie, będzie energetycznie, kochamy naszą publiczność, będą niespodzianki, będą owoce, jeżeli już ktoś był na naszym koncercie, to wie, o co chodzi. Odlecimy w kosmos, będziemy grali troszkę utworów z, naszej, z naszego albumu Trans Cosmic Space, ale także z nadchodzącego albumu pod tytułem Kings and Queens. Oh, ja tylko się obawiam, ponieważ gracie dzisiaj w Dublinerze i obawiam się, że Dubliner może się zawalić od tej energii. Także jeżeli będziecie gdzieś Mamy tam nadzieję. czytać w Poznaniu, że wiecie, Dubliner, nie wiem, spłonął, spłonął zawalił się czy coś, odleciał to w kosmos. odleciał w kosmos, to wiecie, czy ja to będzie wina, bo będzie to wina grupy Tant Freaky. A kim są ci królowie i królowe, już wiadomo? Słuchajcie, tak naprawdę chodzi o to, żeby każdy z nas, każdy, który jest obecny na tym koncercie, mógł się tak poczuć. Mógł potraktować siebie z szacunkiem i naprawdę głęboko odczuć ten oddech króla, oddech królowej, zatańczyć jak król bez wstydu, z szacunkiem do siebie i z uczuciem wdzięczności. Czy ten e, piękny motyw jest e, ideą przewodnią waszej trzeciej płyty? Dokładnie, to są takie hymny na cześć królów i królowych. Dokładnie, to jest y, ogólnie właśnie historia, dobrze, fajnie Karina o tym opowiada, e, o tym, że właśnie... Każdy jest tym królem, każdy dla siebie nawzajem może być inspiracją. Myślę, że to jest takie przesłanie właśnie takiej równości ponad wszystkim i jakiejś takiej wzajemnej, ponad podziałami. Tak, wzajemnej miłości, szacunku i też właśnie i do innych, ale też do samych siebie. O, to najważniejsze. To I bardzo dobrze, bo właśnie słychać to bardzo mocno w waszej muzyce i słychać tam ten... Yy, te potrzeby równości, która kojarzy mi się z pierwszymi y, albumami fankowymi z lat 70-tych, Funkadelic czy, czy Parlament Myślę, że to jest podobna energia i oni też do tego kosmosu nawiązywali A co dla was reprezentuje motyw kosmosu w muzyce? To jest fajne pytanie. Wydaje mi się, że my tego kosmosu y, poszukujemy w brzmieniu, y, poszukujemy go w chaosie i no, gdzieś w tym chaosie próbujemy znaleźć właśnie te przestrzenie. W takiej nieskończoności, w takim otwarciu na improwizację, mm -hmm. nie, na eksplorację brzmienia, tutaj Wojtuś sound designer, tutaj wspaniały Wajsu nasz realizator, no, właśnie nad tym panują, nad tą kreacją tego brzmienia, żeby to działało na ludzi, żeby mogli właśnie z nami pofrunąć do gwiazd. Dokładnie, bo to właśnie takie trochę jest przesłanie kosmiczne, tak jak mamy właśnie to połączenie harmonii i chaosu, to, to właśnie mniej więcej to jest to, co staramy się w muzyce przekazać. No to na ile dzisiaj będzie odgrywanie przez Was utworów, a na ile improwizacja i porwanie się temu koncertowemu szaleństwu? Słuchajcie, no każdy koncert jest inny i oczywiście mamy gdzieś tam jakieś formy naszych utworów, ale zawsze improwizacje, no jak sama nazwa wskazuje, to się dzieje po prostu tu i teraz, wraz z każdym oddechem, wraz z każdą emocją, no zawsze jest inaczej. Tak, gdzieś ta struktura istnieje, Natomiast na każdym koncercie wypełniamy ją troszeczkę inną treścią I to jest kosmos, który eksplorujecie za każdym razem inaczej i za każdym razem zawędrujecie w inną galaktykę Dokładnie Tak, to jest bardzo zależne od, od miejsca, od ludzi, od wszystkiego co nas otacza w danym momencie Tak We wszystkich aranżach jest miejsce na solo Mm -hmm. e, bo bardzo wysokie poszanowanie mamy tutaj dla, e, dla muzyków e, z osobna no i te celówki są różne i są wyjątkowe za każdym razem. Może opowiemy o nich bo tutaj ich nie ma, ale już ćwiczą w Dublinerze, e, już próbują tak, e, dokładnie mamy dwóch kacprów na, <śmiech> e, na w, perkusji oraz saksofonie w wokoderze i e, syntezatorze e, jest jeszcze Piotr Basista który również ma solo Przygotowane, zdecydowanie ma. Dokładnie, czyli taka kolektywna improwizacja też, też się zdarza. Wojtuś tutaj gra na syntezatorach, a ja śpiewam. Wyczytaliśmy, tak. że pracowaliście ostatnio nad dwoma albumami. Możecie opowiedzieć, dlaczego pracowaliście nad dwoma? Czy były to tak e, odmienne dzieła, że musieliście to podzielić? Jak to wyglądało? Jak wyglądał cały ten proces? No, mieliśmy bardzo, bardzo taki... Wydaje mi się, że przez pandemię mieliśmy bardzo płodny okres, jeśli chodzi o twórczość, no i nagromadziło się takich utworów z dopisem demo. Bardzo, bardzo dużo. No i właśnie trzeba to jakoś po kolei przekazać. Właśnie z tego szacunku też do siebie, prawda? Tak, bo mieliśmy już taki moment, kiedy sobie myśleliśmy, kurczę, no... Albo po prostu to wszystko wyrzucamy. wyrzucamy i robimy na nowo, no bo to yy, jakby tyle tego jest, że nie wydamy tego jako jakiś jeden album, yy, no albo po prostu właśnie musimy to po prostu uszanować yy, i, i gdzieś pokazać światu i będziemy wtedy iść dalej. Także taką decyzję podjęliśmy i faktycznie no w sumie nad dwoma albumami na pracowaliśmy i dalej jeszcze pracujemy, pracujemy. Nad, nad, nad drugim. Ja dodam taką jeszcze jedną rzecz z poziomu Ziemi, bo Wy jesteście w kosmosie. To ja z poziomu Ziemi dodam to, że Wy sobie naprawdę nie zdajecie sprawy z kreatywności, jaka płynie od Was. Taka sprawa. Ja dołączyłem do zespołu chwilę temu i patrzę jeszcze odrobinę z zewnątrz na to wszystko. No i nie ukrywam, że chyba to będzie fajna przygoda. Ja to potwierdzam. Pokłady kreatywności, które słychać w Waszej muzyce, są naprawdę nieposkromione. I nie mogę doczekać się następnego wydawnictwa. Czy macie już jakąś datę? No, jeszcze... Maj ono, czerwiec. Tak, ona jeszcze o. wisi w powietrzu, natomiast finalizujemy, finalizujemy. Nie błagam. <laughs> Ale już mamy ochotę na kolejne historie. Dokładnie. Świetnie. A zmierzając już do końca, czy możecie zaprosić naszych słuchaczy na dzisiejszy koncert? Oczywiście, zapraszamy o 18.45 w Dublinerze. Zagrają dla Was Tant Freaky. Musicie tam być. Zapraszamy serdecznie. To była grupa Tant Freaky, a już przed Wami Your Drums. Drodzy słuchacze, nadajemy dzisiaj z Dragon Social Club. Jest z nami Zosia. Nie mamy aktualnie gościa, więc zrobię z tobą, Zosiu, wywiad i spytam cię, na co się dzisiaj wybierasz, bo dzisiaj wyboru jest co nie Wow, spełniasz moje marzenia, wiecie, bo ja z racji, że zawsze to ja zadaję trudne pytania, to wiecie, kiedy ja dostanę trudne pytanie, może to jest trochę jakiś taki kompleks czy coś, ale cieszę się. Kurczę, no na dzisiaj, na dzisiaj ciężko, ciężko, bo no poprzednie dni miałam bardzo skoncentrowane lokalowo i wiecie, logistycznie było to bardzo sprytne, mhm. bo policzam jak trasy przejść i tak dalej odpowiednio, żeby zdążyć na jak najwięcej koncertów. No dzisiaj nie byłam już taka mądra i dzisiaj trochę, nie wiem, jest rozstrzą, nie wiem na co Logistyka zdążę. W... Festiwalowa jest dzisiaj trochę skomplikowana, bo mamy bardzo dużo świetnych koncertów naraz. Zauważ, że jest i Szymon Norkowski. Też nasz gość dzisiejszy. Też, też nasz, go, nasz gość, nasza gościni Zofia Justyńska. Też. I Rychupeja naraz praktycznie. W tym samym czasie? Bo nie patrzyłam jeszcze w tabelce, jak to Mniej wygląda. Mniej więcej w tym samym czasie, tak. O kurczę. Ale to w takim razie między artystami musi być taka walka wręcz trochę o publiczność. Tak. No i wiecie, tak... Co pat... zrobić? No właśnie, i trzeba wybierać. Wiecie się to roztwoić. sztuka wyboru. Tak, żałuję tego. Cały festiwal. Czemu nie mogę być w kilku miejscach naraz? To jest straszna przypadłość. No mnie Uy. dzisiaj na pewno fascynuje DJ Blik i Dominika Płonka. Ostatnio byłam na jej koncercie w Poznaniu. Nawet kupiłam sobie koszuleczkę, no bo piękna różowa. Ale właśnie to będzie bardziej taki DJ-ski set, bardziej mhm ona będzie wokalem niż śpiewa takie, wiecie, własne utwory bardziej, to będzie takie, no, taneczne bardziej, klubowe, więc no, ja bym się chciała trochę poruszać dzisiaj, mimo, że już jest gorąco, ale u nas no, w sumie w Dragonie jest trochę zimno, nie oszukujmy się. Oj tak, Dragon nas dzisiaj nie rozpieszcza, ale jesteśmy ciepło ubrani. Rozgrzejemy się też na pewno na showcase High Vibe'u, który już dzisiaj w sercu zagra m.in. Szymon Norkowski czy Twój Dawid. Mhm. I myślę, że Ktoś z nas musi się tam wybrać i zdać potem relacje, bo niestety nie będzie. Musimy się podzielić wszędzie. po prostu. Musimy się podzielić relacjami. Wiemy. Albo pożyczymy zmieniać czasu od Hermiony. O, kurcze, nie pomyślałam o tym. W ogóle popularnie podobno ktoś to opracował, że nie, mogły nie nastąpić te wszystkie wydarzenia, gdyby nie zmieniać czasu z trzeciej części. To jest w ogóle mocne. No to co? To co? Pora chyba na muzykę dalej, tak? No więc przed nami ma Wysota, gdy nie patrzy na mnie nikt. Nie patrzy na mnie nikt Tylko ty Brudne mury stawia mi Trochę wstyd Bo leżę jak suchy liść Trochę zdeptany, tak wiem Podnosisz znowu, ty chyba zapominasz, że Mam tyle wad Nawet sam Yeah.